Numer 225 przy wiecznej pogodzie. Witają. Przed mikrofonem Adam i Darek. Jesteśmy dzisiaj w Parku Wrocławskim. Ostatnio zapowiadałem właśnie taką małą wizytę, więc dziś w dzisiejszej podcastowej dziewiątce prosto z Parku Wrocławskiego. Zapraszamy do słuchania. I oczywiście wieczna pogoda dzisiaj podczas nagrywania tego podcastu nas nie odstępuje ani na krok. Wieczna pogoda, lecz słoneczko wciąż świeci. Ta pogoda taka typowo wiosenno-letnia naprawdę dopisuje. Tysiące mieszkańców naprawdę codziennie odwiedza Park Wrocławski. Jest to obecnie taka nasza chluba miasta, można by powiedzieć. Coś takiego nowego, taka nowość zachęcająca ludzi rzeczywiście do odwiedzenia tych ciekawych miejsc. I w minionych dwóch tygodniach bodajże w jeden tylko weekend park odwiedziło przeszło 30 tysięcy osób, bo nie byli to tylko mieszkańcy Lubina, ale również okolic. Zresztą świadczą o tym chociażby tablice rejestracyjne z całego regionu widziane na okolicznych parkingach. Trzeba oczywiście zaznaczyć, że wstęp jest bezpłatny i z tego co mówią tutaj wodarze miasta, dzięki którym mamy to wspaniałe miejsce, tak pozostanie Pamiętajmy, że mimo wolnego wstępu o ten park trzeba również dbać i musimy go szanować. A z tego co wiem, czasami się tutaj zdarzają różnego rodzaju incydenty typu wchodzenie na dinozaury, czego nie wolno. Pamiętajmy o tym. Oczywiście park powstał dzięki władzom miasta, dzięki zaangażowaniu pana prezydenta, ale także dzięki nieodzownym wsparciu środków finansowych pochodzących z jednego z programów unijnych. Zwiedzając park, mamy oprócz samego parku, samej możliwości przejścia, usiąść sobie na baweczce możemy pospacerować z dziećmi nie tylko, możemy pooglądać, oprócz dinozaurów, o których Adam wspomniał, także ptaki, ponieważ mamy ptaszarnię i kilkanaście przynajmniej w z różnymi gatunkami ptaków. Możemy zaobserwować między innymi orła stepowego, a także orła bielika. Mamy tu również czarnego buciana. Tak dla przykładu. Oprócz ptaków są również ssaki, do których się właśnie powoli, wolnym krokiem udajemy. Powiemy, chyba w drugą stronę? Tak jest. Powiemy dokładnie, co tam się znajduje. A zapraszamy obecnie na chwilkę przerwy z piosenką. I oczywiście z serwisu Musicali piosenka pochodzi, i jest na licencji Creative Commons, jak zwykle na dziewiątkę przystało. Destiny. But you won't let it go Until you win this universe And then you won't rewatch your soul There must be someone to blame Yeah Centrum Edukacji Przyrodniczej na terenie naszego wrocławskiego parku oprócz kozy syryjskiej, między innymi kuc szetlandzki, ale także kilka innych gatunków zwierząt. Mamy tutaj przykładowo wrzosówkę, nawet nie wiedziałem, czy to się tak nazywa. To jest taka owca, coś w tym stylu. I mamy również świnie, która o właśnie w tym momencie wyszła z, z zagrody. Tak, Dzieciaki bardzo są zainteresowane y, widząc to zwierzę. Odnośnie Centrum Edukacji Przyrodniczej mamy taki fajny, ci którzy jeszcze we wrocławskim parku w Lublinie nie byli, mamy taki fajny, ładny dziedziniec, dookoła y, domki drewniane, tak naprawdę małe stajemki dla każdego z tych gatunków zwierząt y, i oczywiście małe wybiegi, zagrody, dzięki którym możemy te zwierzaczki oglądać. Ale mamy tutaj nawet y, wśród zwierząt, Między innymi Kuca Szetlandzkiego i jeden z nich urodzony jest w e, tym roku i to w maju, tak więc e, no bardzo młode zwierzątka również tutaj są. Przypominamy, że obowiązuje oczywiście e, na terenie zakaz dokarmiania zwierząt. E, oprócz tutaj wspomnianych e, atrakcji e, również są ogromne place zabaw, które oblegane w tym momencie są przez dzieci i rodziny. Naprawdę jest to takie wspaniałe miejsce dla spotkań rodzin, aby wyjść, naprawdę odpocząć, usiąść, popatrzeć się. Są fontanny, tutaj akurat można na przykład puścić dziecko, bo normalnie w mieście jest to zabronione. Może na przyszłość coś również powstanie, ale naprawdę ciekawie, bardzo barwnie, interesująco to wszystko wygląda. Przypominamy, że do parków w Lubinie i na skwery nie wolno wchodzić z, z własnymi zwierzętami, czyli na przykład z psami, a także zakaz obowiązuje jeżdżenia na rowerkach. Do parku Wrocławskiego wracamy już za chwilę. Teraz, oczywiście, przerywnik muzyczny. to be free when you're slave to get by. oprócz zwierzątek mamy również kilka miejsc po prostu ogólnego odpoczynku. Mamy między innymi teren, na którym możemy sobie pograć w takie duże parkowe szachy, ale mamy również obok stawu z rybkami czy też z żabami. żabami tak. tak, z żabami mamy również kilka fajnych altanek, w których możemy nawet w ciepłe, mm, upalne wręcz dni słoneczne w których możemy się właśnie schronić. Należy również dodać, że przy każdym ze zwierząt tutaj w Parku Wrocławskim znajduje się opis tego zwierzęcia o miejscu pochodzenia, o tym, czy gatunek jest zagrożony, zagrożony, czy też nie. Czy nie. Oraz ten opis, jak przede wszystkim po polsku, jest również po angielsku i po niemiecku. Tak, ponieważ no, mam nadzieję, że park będą odwiedzać nie tylko Polacy, ale również i cudzoziemcy. Uważamy osobiście, że park no, zasługuje na takie miano międzynarodowego chociażby właśnie. No, obok niestety mamy przykład ludzi, którzy wsadzają swoje pociechy na dinozaury. A tych mamy tutaj kilka i mamy także jednego fajnego wielkiego dinozaura, który spogląda na Lubin z dużej wysokości. Tak, za niedługo do niego dojdziemy, e, trzeba pamiętać, że te dinozaury e, zrobione są praktycznie w identycznej skali e, jakie istniały na Ziemi, tak, w porównaniu do, e, do tego co udało się odkryć z tej dziedziny e, przy kopaliskach, e, przy szczątkach e, szkieletów, e, są to dokładne wymiary tych dinozaurów. Czyli w skali 1 do 1, ale mamy o oczywiście w tym parku również piaskownice, w której można, dzieci mogą odkopać właśnie chociażby szkielet dinozaura. I to chyba nawet nie jednego, a tego nie sprawdzaliśmy, nie odkopywaliśmy, więc zapraszamy wszystkie pociechy, namówcie swoich rodziców, żeby przyjść właśnie do Parku Wrocławskiego w Lubinie, po to, żeby właśnie chociażby w jednej z piaskownic odkopać szkielet dinozaura. My zmierzamy właśnie w tej chwili powoli do jednego z największych dinozaurów w tym parku i oczywiście Wracamy po piosence. All your world just yes, painted it with sunshine, but all you see is tall gray clouds. Say your freedom is everything you need time, but all you really want is a Take hey. Wędrówkę po Parku Wrocławskim powoli w dziewiątce podcastowej kończymy przy jednym z największych dinozaurów, tym, który spogląda na miasto i widać go z drogi krajowej numer 3. Nazwa tego dinozaura wyleciała mi z głowy. I właśnie y, to jest jeden mały zaczątek, dla którego właśnie to powodu powinniście odwiedzić Park Wrocławski, żeby chociażby dowiedzieć się, jak się nazywa. Pamię tylko utkwij mi ten największy, jeden z takich bardziej, może nie największych, ale najgroźniejszych Tyrannosaurus Rex. I teraz założyc Hareksa i nie tylko możecie zobaczyć w parku wrocławskim. Na szczęście zwierzaki te nie są żyjące i prawdziwe. I tak na koniec pamiętajmy o tym, o czym już wspominałem, żeby szanować to miejsce, bo to miejsce jest dla nas, jest to taką wizytówką miasta. I powiem Ci, Darku, tak, jakby te dinozaury istniały dzisiaj, to na pewno bym był przerażony i uciekał przed nimi. Ale na pewno nie pozwoliłyby na siebie wchodzić. Na pewno by nie pozwoliły na siebie wchodzić i obecnie jest mi bardzo szkoda, że są tak traktowane przez Lubinian, no powiedzmy to. Pamiętajmy, spacerując po Parku Wrocławskim możemy robić zdjęcia. Ale nie powinniśmy na przykład deptać świeżo posadzonej trawy, szczególnie takiej, przy, którym, przy której jest tabliczka, że jest to właśnie świeża trawa. Nie powinniśmy wchodzić za ogrodzenia dinozaurów, ponieważ no, możemy je najzwyczajniej w świecie zniszczyć, jeśli będziemy je dotykać, a już tym bardziej na nie wchodzić. Tym bardziej, że jeśli spojrzymy sobie, przejdziemy przez Park Wrocławski, to zwrócimy uwagę, że ogrodzenia są naprawdę blisko dinozaurów i nie będzie to przeszkadzać w robieniu jakichkolwiek zdjęć. Zapraszamy do Parku Wrocławskiego w Lubinie, nie tylko dziś, przez całe lato i przez cały rok. Z Parku Wrocławskiego, Adam i Darek i zapraszamy na podcastową dziewiątkę już mam nadzieję za dwa, a może za trzy tygodnie, ponieważ być może mama letnia przerwa, ale to wszystko znajdziecie wśród informacji na blogu, podcastu, a także na Facebooku i Twitterze.